Dziś jest 3 maja 2014 roku, spotykamy się w klubokawiarni, w podziemiach klubokawiarni Mito przy ulicy Waryńskiego 28. E, bardzo przyjazne dla nas to miejsce, chociaż szukam już nowego miejsca dla nas. Masz jakiś pomysł nowy? Bo już byliśmy w wielu miejscach. Tak, byliśmy już w wielu miejscach, ale jak wiesz, ja nie znoszę takiego <średnio> siedzenia w jednym miejscu ciągle i, i szukam. szukam. A przy okazji szukam dla warszawskich otwartych wiki spotkań czegoś nowego, bo jednak tutaj jest dosyć głośno na górze. I troszkę nam to przeszkadza. Przy takich małych spotkaniach, jak jest 10-15 osób, no to nie, nie mamy nagłośnienia i wtedy te szumy z sali bardzo przeszkadzają. No i to słychać było też na nagraniu, że niestety, no nie wszystko było słychać dobrze, tak jak powinno być. Ale jest nagranie już dostępne na e, podcastach wikiradio.podcasty.info e, wystąpienie kantuczy na temat kobiet w polskiej Wikipedii czy w ogóle w Wikipedii. Coś z tego będzie, bo chyba mamy się spotkać w Poznaniu i będziemy tam omawiać różne kwestie związane również z tym tematem, o którym Kantuczy mówiła. No dobrze, ale przedstawimy może program na dzisiejsze spotkanie. Tak myślałem, że będzie mało tematów z Wikipedii, a okazuje się, że one jednak tutaj jest ich dużo. Tak w ostatniej chwili sporo się znalazło tematów. Pierwszy, no to o Konstytucji 3 maja w kontekście Wikipedii powiemy, bo tam jest na przykład nagranie. To właściwie już skończyliśmy ten temat. <grych> jest nagranie. Agent Tomasz, to tak się nazywa użytkownik Wikipedii. Jest to jednocześnie podcaster, który nagrał całą Konstytucję, przeczytał ją po prostu. Ty Marek, jakie masz odczucia, jeśli chodzi o to czytanie? Tak ja tego zacząłem słuchać i poczułem się, jakby mi ktoś groził. Tak się zaczyna ten tekst. No, jest to jakaś interpretacja, ale ciekawie jest przeczytane i bardzo wyraźnie, więc y, na pewno nagranie bardzo jest przydatne. Można z niego skorzystać. 30 parę minut. Y, chyba to jest całość, chociaż nie wiem, czy to jest całość, bo to chyba duża ta konstytucja. Wydaje 31. mi się, że to jest całość. całość. Mhm. Chyba też na części była podzielona swego czasu, o ile pamiętam. No, w każdym razie, dzisiaj, jak szukałem, to niełatwo było znaleźć, ale znalazłem w końcu na Wikimedia Commons. W linku do naszej audycji można znaleźć link właśnie do, do, do strony z tym nagraniem. No to ten temat już mamy za sobą, ale spis treści. W skrócie spis treści, tak. Wikitrendy, zdjęcie okrągłego stołu, akcja Podaj cegłę i kolejne akcje. Wiki lubi e-podręczniki, Wiki lubi wilde oraz szwedzki konkurs z nagrodami dla wikipedystów. Powiemy też o rosyjskiej alternatywie dla Wikipedii. No i jeśli uda nam się coś jeszcze załapać z wolnej kultury, no to tutaj jest za dużo tematów, żeby je czytać, bo stracimy dużo czasu. Więc jeśli zdążymy, to jakiś temat uda nam się zrealizować. Jak nie, to za tydzień zapraszamy. Może będzie troszkę spokojniej w, Wiki, w Wikipedii. Dobrze, więc tak, konstytucję mamy, wiki, trendy. Spójrzmy, jak to wygląda w ostatnim tygodniu. Na dziesiątym miejscu Jan Paweł I. Ha. To przy okazji y, pewnie y, kanonizacji Jana Pawła II. Ludzie zainteresowali się Janem Pawłem I. Podejrzewam, że to może być też po prostu komuś się nie docisnęła dwójka. A, tak myślisz, tak? No ale 51 tysięcy wyświetleń, to nie wiem, czy to tak można. No może... Można, to być może właśnie są takie właśnie odpryski. <grymne> to też jest możliwe. Abyss, ale widzę, ale... że jednego dnia było 25 prawie tysięcy wyświetleń. Być może ktoś oglądał Ojca Chrzestnego Trójkę albo coś w tym stylu. No nie wiem, może właśnie to przy okazji był wspomniany Jan Paweł I gdzieś podczas tych transmisji z kanonizacji. Tak, bo to było w dniu kanonizacji, więc No właśnie. tak to się więc połączyło. Prawdopodobnie, no, że jest kontynuatorem prac Jana Pawła I, Jan Paweł II, więc pewnie dlatego tutaj skoczyły statystyki. Abisal na dziewiątym miejscu to jest strefa głębinowa, no i ciągle myślę, że to właśnie jest ta historia związana z samolotem, ale nie wiem tak do, do końca. Na ósmym miejscu Konstytucja 3 maja. To też zrozumiałe, że w ostatnim tygodniu ludzie się tym interesują, chcą się dowiedzieć, co to było chyba. <śmiech> Może przy okazji trafią na to nagranie, o którym mówiliśmy. A ono jest w artykule? Właśnie, by... właśnie go nie ma to trzeba będzie trzeba później dodać. było dodać. Tak. I to dzisiaj dobry moment byłby chyba, żeby dodać. Tito Villanova. To jest hiszpański trener piłkarski Barcelona, Ten, o którym mówiliśmy tydzień temu, że zmarł nieszczęśliwy. Mhm. Tadeusz Ruszewicz to też niedawno zmarł, 24 kwietnia. Ciągle jednak ludzie dowiadują się o tym i wchodzą, żeby coś o nim przeczytać. Władysław II Jagiełło. Konstytucja jest, bo sprawdziłem. To znaczy jest, jest w rozdziałach audio, wrzucony do artykułu, tak. Aha. Co maja do maja? No właśnie, urodzony około 1362. No wiadomo, że nie wiadomo, kiedy urodzony, no, ale zmarł czerwca. 1 czerwca. No właśnie, więc to jakoś tak dziwnie tutaj wpadło. Ukraina, Poznań, antypapież podobne. Antypapież może to coś, Jan 23. No nie wiadomo, jak to tutaj się, skąd to się bierze. Ciekawie byłoby tak zobaczyć, zajrzeć w te myśli <śmiech> zbiorowe, jakieś, jakąś świadomość tych ludzi, którzy tak licznie wchodzili, 97 tysięcy wyświetleń, co się nie da przypadkowo wygenerować takiej liczby. Poczet papieży na czwartym miejscu, Jan Karski na trzecim miejscu. Jan 23 na drugim miejscu i Jan Paweł II na pierwszym miejscu w związku prawdopodobnie jest właśnie z kanonizacją, która odbyła się tydzień temu. No to, to tyle, jeśli chodzi o trendy. Możemy jeszcze zobaczyć na dzisiejsze trendy. O, Władysław II Jagiełło na pierwszym miejscu. Dzisiaj. Znaczy, bo to jest skok jednodniowy taki z... Właśnie Władysław II Jagiełło, skok jest od 30 kwietnia. Więc... No ciekawe. Specjalista, takie hasło jest wyszukiwane, 22 tysiące dzisiaj wyświetleń. Konstytucja 3 maja, święto pracy, Liga Mistrzów UEFA, Unia Europejska 1 maja, Jan Paweł II już na 8 dzisiaj jest, Liga Mistrzów UEFA na dziewiątym i asystent też słowo po prostu wyszukiwane. Znaczy no, Liga Mistrzów UEFA na piątym, a to, to co jest na dziewiątym to jest jeszcze nawiąz 2013-14, czyli tak, konkretny aha. sezon. Czyli konkretny sezon, bo tutaj są pod... artykuły mają swoje jak gdyby o, pod artykuły chyba. Każdy sezon tak ma swój artykuł. Znaczy może nie pod artykuły, ale artykuły o konkretnych sezonach, to na pewno. Yy, Marek, ty włączyłeś zegarek? Bo... Yy, tak, tu mam. Aha, mój. jest, no to dobrze, tak się rozgadujemy troszeczkę czasem i nam szybko czas leci. No to wiki trendy chyba nie będziemy więcej komentować. Lecimy do kolejnego tematu. Zdjęcie okrągłego stołu niestety. Dzisiaj chyba ta informacja Jakiś się pojawiła. Czas temu, tak. To znaczy kilka dni temu zostało skasowane z A, No mhm, 30 kwietnia. Właśnie. Coś mówisz, że pisałeś na ten temat. Coś więcej nam powiesz? Czy mam... Ja pisałem? No tak, co mówiłeś na blogu, tak? Nie, nie, to nie na ten temat. Aha, to sorry. <grym> no w każdym razie i powrócił temat, żeby na naszej Wikipedii mieć własne, własne repozytorium plików, a nie, nie korzystać z commons tak, bo amerykańskiego. Tutaj są wątpliwości, Trzeba na pewno słusznie to skasowano, czy, czy można to było skasować. Nie to, że nie korzystać z commons, tylko obok commonsowego, bo yy, kiedyś podjęto decyzję, że wszystko, dosłownie wszystko przerzucamy na commons i jest kilka takich wiki, z których jak sobie spojrzymy na statystyki plików, to tam jest, że oscyluje około 0, jednego, pięciu. No, no to wiadomo, że, że te uh -huh. wiki nie korzystają z commons, mimo że mają tysiące artykułów. Znaczy, nie, korzystają, nie korzystają z, z własnych, lokalnych ym, tych zasobów. Znaczy nie, nie mają z, tych z tego możliwości yy, yy, wrzucania lokalnie, tylko właśnie wrzucają wyłącznie na commons i, że tak powiem, globalnie. Ale yy, są też takie wiki, które korzystają i z commons, i ze swoich własnych zasobów. Yy, przykład, przy to jest... Yy, Wikipedia anglojęzyczna. Z Commons y, korzystają w tym zakresie, kiedy chcą y, sobie wrzucić jakąś graficzkę na wolnej licencji, a tam, gdzie mają ten swój y, y, y, free. Marek, y, y, y, y, jak Dozwolone to się nazywa? I y, wersja się chyba dozwolonego nazywa. użytku. Nie pamiętam w tym momencie, jak to się nazywa. Y, w każdym razie, jak, jak mają jakoś tam na przykład y, plakat filmu, czy, czy, czy kadr z filmu, czy z gry komputerowej, czy cokolwiek objęte prawami autorskimi, to sobie wrzucają lokalnie. No a u Prius, nas czegoś tak? takiego nie ma, prawda? Nasze prawo tak, czegoś takiego nie przewiduje. Znaczy nie przewiduje okładek i takich rzeczy, ale z kolei przewiduje inne rzeczy, których nie przewiduje prawo amerykańskie i tutaj chyba są... Te, te historie. No my mamy właśnie z historycznymi jakiś tam wyjątek no, w określonych latach, Prasa, jak nie było zastrzeżenia. Także tak. produkcje z prasy można umieszczać do któregoś tam roku. Bo też są już upublicznione i to też wtedy się liczy jako, 20 lat od upublicznienia. To chyba, wszystko Polimerek tak, mówił. Tak, tak, tak. tak mhm. Polimerek o tym kiedyś miał jakieś wystąpienie. Bardzo długie, fajne wystąpienie na stronach wikiradio.podcasty. Ferius, no Ferius, nie tylko Ferius. oczywiście Shame on on me. mi wyleciało z głowy. Także pewnie, no i co? I powraca, ale tak jakoś nie wiadomo, to chyba nie wróci, że tak powiem. Czy żeby u nas trzymać no. pliki? Mhm. No myślę, że jest dosyć silny opór w kontekście właśnie, żeby wiki była jednak wolna, tak? A nie, żeby robić wyjątki takie lokalne. No, ale, to ale to jest, jest, to jest wszystko kwestia y, lokalnej tej naszej społeczności. Anglojęzyczni mają to inaczej, my mamy to inaczej, także y, to jest wyłącznie kwestia do dogadania, i jak nie postanowimy, to będzie nasze. Mm -hmm. no, może to będzie jeden z tematów podczas konferencji, bo tak musimy przypomnieć, że to już za tydzień konferencja. Tak, Za tydzień? Znaczy nie sądzę, bo z tego co y, y, doświadczenie pokazuje, na konferencji spotykamy się, pijemy piwo i raczej y, cieszymy się, że widzimy się tak face-to-face. Y, y, no, a, czy, czy w realu tak zwanym, y, ale nie możemy podejmować z takich decyzji, które muszą być podjęte przez y, społeczność. Y, no, ale wszystkie to... tego typu dyskusje muszą być prowadzone y, na wiki, a to, co my tam będziemy mogli robić, to tylko tak kuluarowo, przy czym też y, to będzie naprawdę niewiele czasu, bo sporo czasu też zajmą dyskusje dotyczące ściśle samego stowarzyszenia. No tak, i wybory, i zwalne zgromadzenie, no ale pamięci, że na wybory i na zgromadzenie to ja już się umawiam właśnie z Kantuczy na rozmowę, na, na inne tematy właśnie obok, no bo tak nie za bardzo mnie interesuje, to jest taka formalność w sumie, Pewnie trzeba być i tam rękę podnieść od czasu do czasu zagłosować, bo skład zarządu będzie zmieniany, zdaje się, prawda? No ci, którzy, których to nie interesuje, to tylko rękę podnieść, ci, ci którzy, <grym> których to interesuje, no to obgadać, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto jest zmęczony, kto nie jest zmęczony. Kto chce ciągnąć, kto nie chce ciągnąć i takie tam. A czy nasze regulaminy przewidują głos przychodni, to znaczy, żeby oddać komuś swój głos? Właśnie teraz to jest umożliwione. Pełnomocnictwo, można, tak. Um, można pełnomocnictwo wystawić i, i zagłosować nawet za kilka osób. Jedna osoba może. może z tego pełnomocnictwa skorzystać, ale to tam są jakieś wyjątki chyba, no, ale to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, zdaje się, bo to to nie jest specjalnie ciekawe, niestety, takie formalności trzeba zrobić, trzeba dokonać. Ja widziałem takie zebranie walne chyba 4 lata temu, czy 3 lata temu. Jak był, poprzednie wybory były, czy, czy jakieś uzupełniające wybory. No fajnie wygląda, rzeczywiście bardzo sympatycznie. Wszystko jest bardzo otwarte, każdy wali prosto z mostu, to co ma do powiedzenia. Nikt się nie kryje, że czegoś tam nie rozumie, albo chciałby jakichś wyjaśnień od kogoś i to jest fantastyczne, że to tak działa właśnie, że to w taki otwarty sposób jest prowadzone no i zapis potem też można oczywiście no czy zapisu nie ma nagrania żadnego robionego, no bo to chyba nawet musiałoby być wideo musiało być zgoda pewnie też nie, ale to bez sensu, znaczy po pierwsze no, tak. temat już odpływamy totalnie ale po drugie, jeżeli już mamy to ciągnąć to jeżeli mielibyśmy robić jakiś zapis audio to musielibyśmy rozstawić kilka y, tych mikrofonów, ponieważ y, w trakcie walnego zebrania są dyskusje i, i jak ktoś weźmie mikrofon, to weźmie, a jak ktoś nie weźmie, to nie weźmie. I, i tak powie coś ważnego i do mikrofonu to mogłoby nie trafić, więc y, po prostu to byłoby zbyt trudne chyba. No tak, a poza tym ci zainteresowani przyjeżdżają na miejsce jednak i... i... I potem to już, jest, tak. to już za późno, żeby coś zdecydować, więc to nie ma sensu tego słuchać. Ale będziemy nagrywać te wystąpienia. Konferencje, konferencje będziemy nagrywać, oczywiście, i też mam nadzieję, że będzie w strumieniu. Zobaczymy, jak tam z internetem będzie na miejscu. No rzeczywiście, odpłynęliśmy troszkę daleko. Ehm, o. O akcji, o kilku akcjach teraz opowiemy. Podaj cegłę. To taka fajna akcja, która polega na tym, żeby przekazywać, znaczy ja to tak rozumiem, to pewnie jest troszkę głębszy sens jakiejś tej akcji. Żeby przekazywać książki, które, które, z których można coś wyciągnąć dla Wikipedii, dla haseł w Wikipedii. Tak ogólnie to rozumiem. Ale to są też swego rodzaju jakieś nagrody, czy, czy też takie, takie, no nie wiem, taki sposób na to, żeby ktoś, kto interesuje się jakimś tematem, mógł sobie znaleźć dla siebie książkę, ale tylko jest tutaj jakiś rodzaj konkursu, prawda? To trzeba mieć ileś edycji. Nie, nie, nie. To jest wszystko, cała akcja jest podpięta pod Dzień Nowego Artykułu. A no właśnie. Więc mhm. mamy Dena, który wypada, wypada zawsze 1 stycznia, 2 lutego, 3 marca, i tak dalej. I jest taki wymóg, że znaczy, dzień nowego artykułu polega na tym, że piszemy nowe artykuły. Tylko, że yy, liczą się najbardziej do tej zliczarki, do tych statystyk, te, które są wyższe niż, no tam powiem, dwa, 2048 bajtów. Yy, no i. No, tam bez, bez kategorii, i tak dalej, to nie, nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie chodzi o to, żeby napisać jak najwięcej całkiem dobrych, e, niezbyt krótkich artykułów. E, I teraz ten, kto napisze ich najwięcej, e, ten dostaje trzy książki spośród tego repozytorium, które właśnie Mo sobie sami. Możliwość wyboru. E, mhm. Tak, mam ma możliwość wyboru. E, druga osoba, dwie książki. Trzecia osoba, jedną książkę. Więc to jest coś takiego, że napisz ileś tam artykułów, a dostaniesz książki, z których być może akurat uda ci się wyciągnąć następne artykuły, no bo wybór właśnie, masz, masz możliwość tutaj, interesuje cię taka książka, no to bierzesz ją, jeżeli cię to nie interesuje, to bierzesz inną. Mój kolega Karol Karolus właśnie regularnie brał udział, być może jeszcze do tej pory bierze udział w DNA, i on tak się właśnie tak cieszył, że o, tutaj na przykład e, nikt mnie nie wyprzedził, no to zająłem takie miejsce, no to sobie zainkasowałem takie książki, potem z czegoś tam e, z, z nich było to i tamto. No i to jest taka fajna zabawa, jak to, to się komuś podoba, to, e, to właśnie na A nie no, ma tutaj no, nic na temat przekazywania dalej tych książek? Bo tak podaj cegłę, myślałem, że to coś dalej potem z tymi książkami się dzieje, czy to po prostu... Być może tak. Ja w tym nie brałem udziału, więc dokładnie nie wiem. No, w każdym razie, właśnie ciekaw jestem, jak to się tutaj, jak to działa, bo przekazałem taką jedną książkę. Dostałem od wydawnictwa książkę Bruce i, no i ponieważ kilka książek dostałem do rozdania wśród słuchaczy, audycji, no stwierdziłem, że jedną warto będzie spożytkować właśnie w ten sposób, żeby komuś, kto aktywnie edytuje hasła, żeby dostał taką książkę, bo prawdopodobnie wzbogaci hasła w Wikipedii na temat Bruce'a Springsteena, bo to jest, to jest jej, na, na jego temat książka. No więc myślę, że to jakaś korzyść będzie taka ogólna z tego. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Już właśnie wybrał sobie wikipedysta, który określa się tutaj, no, ma takiego nika Serecki. Już się mówiłem z nim na odbiór tej książki, ale już tak trzy tygodnie minęły, jeszcze nie odebrał. Ale, ale się w końcu chyba spotkamy. Znaczy nie spotkamy, tylko on w końcu odbierze, bo zostawiłem tą książkę, żeby mógł sobie odebrać. No to, to tyle, jeśli chodzi o tą, o tą akcję. Kolejna akcja to Wiki lubi e-podręczniki. I to jest duża akcja chyba, która będzie trwała, pod, podejrzewam, że parę lat. To jest coś podobnego. To znaczy, wątpię, żeby to trwało parę lat, bo to jest konkurs ze współpracy z Ministerstwem do tego podręcznika, który powstanie, więc on powstanie, jakby ta formuła dalej nie będzie mogła być realizowana. No, obydwaj macie rację. Podręczników ma być kilka, więc jedna edycja na jeden podręcznik. Kilkanaście to kilkadziesiąt. czy kilkadziesiąt. Kilkanaście, mhm. tak, bo, bo póki co to jest tworzony podręcznik dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, ale też ma być dla gimnazjum. Tutaj już widzę właśnie, że link nas z e-podręczniki prowadzi do zakładek różnych podręczników. Mamy już szkołę ponadgimnazjalną, matematykę 1, 1, 4, fizyka, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, informatyka, zajęcia komputerowe, szkoła podstawowa, język polski. Także to jest multu No i... Yy... Cały konkurs polega na tym, żeby właśnie robić y, y, zdjęcia czy, czy grafiki, które odpowiadają wymaganiom określonym właśnie przez ministerstwo. Na przykład zdjęcie ma przedstawiać y, tam monitor komputera, no i teraz kwestia tego, żeby ładnie jakoś zrobić zdjęcie monitorowi, tak żeby to było przy ścianie, reprezentacyjny mm. i tak dalej, czyli reprezentatywny, reprezentatywny dla grupy wszystkich monitorów na świecie, no takie tam, i e, żeby to ładnie wyglądało i to e, idzie właśnie do tego podręcznika. No i nagrody są e, pieniężne, 2,5 tysiąca pierwsza nagroda, druga nagroda 1400 zł i trzecia nagroda 500 zł. I to liczy się od liczby tych właśnie, no niekoniecznie przesłanych plików, bo można też sugerować, jaki plik, który już jest na wolnych licencjach, nadaje się do tej ilustracji, albo zasugerować jakiś plik, który się jeszcze nie nadaje, bo nie ma licencji zmienionej, ale znaczy, ministerstwo trzeba może się, zmienić. Nie, trzeba znaczy, się postarać, postarać się to użytkownik, który bierze udział w konkursie, musi się postarać o zmianę licencji tego pliku. I ładuje go na commons i wtedy dostaje za to punkty. Tak czy inaczej, wszystko jest napisane w regulaminie. Jest skład komisji konkursowej znany i to są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób z zespołu autorskiego i eksperckiego projektu e-podręczniki. No i Paweł Marynowski, nas ze stowarzyszenia Wikimedia Polska. To wszystko jest napisane od strony właśnie tego Wikilubi e-podręczniki w wikipedii na stronie Wikipedia wkropek, Wiki lubi e-podręczniki no i, i są linki tutaj do wszystkiego można sobie dalej dotrzeć. Zapraszamy gorąco do udziału pierwsza część jest do 6 maja z określonej właśnie y to jest chyba naj, najważniejsza informacja, że pierwsza edycja już się kończy ale od, od 7 maja od następnego dnia do 6 czerwca jest druga edycja y tak, tutaj są różne serie wymagań, tak? To znaczy w jednej edycji trzeba wysłać tam zdjęcie komputera, w drugiej tam zdjęcie naszyjnika z jakimś tam określonym kamieniem, więc tutaj można sobie wybrać, co kto może i zechce sfotografować, albo znaleźć na commons, bo to też nie jest banalne znaleźć niektóre rzeczy na commons. W tej pierwszej edycji już się kończy, ale nie ma jeszcze wszystkich tych wymaganych plików przesłanych. No, Także tutaj bardziej zachęcamy. Jeszcze, tak. mo jeszcze można wziąć udział. No koniecznie, bo to ja myślę, że ta akcja może naprawdę potrwać parę ładnych lat, bo to, to nie będzie tak szybko, że w, w ciągu dwóch lat zrobimy wszystkie e podręczniki. One będą stale no udoskonalane. Prawdopodobnie te ilustracje będą też potrzebne do, do nowych właśnie w kolejnych klasach szkoły podstawowej, w kolejnych klasach gimnazjum, w liceum. Potem być może jeszcze jakieś inne e podręczniki powstaną. Także to jest chyba na długo ta akcja. No i tak fajnie, bo... To był chyba pomysł na to, żeby zastąpić Wiki lubi Zabytki, bo tak nam się skończył chyba ten konkurs. Nie zastąpić, znaczy nie pamiętam, rozstrzygająca kwestia jest taka, kto wystąpił z tym pomysłem. Być może to było też takiego, że to do nas ktoś się zwrócił, na przykład do nas do Koedu i Polimerek to podał do Wikimedia, do Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Z naszej perspektywy stowarzyszenia, ale to już mówiąc tak bardzo, od potrzewki. To faktycznie jest y, zastąpienie wiki lubi zabytki, które się nie tyle wypaliło, bo, bo coś się złego stało, tylko po prostu wszystko już zostało dokładnie y, y, obstrykane. No pewnie yy. nie wszystko, ale już jest bardzo dużo tych zdjęć. No tak, znaczy taka duża część, że następna edycja, jeżeli będzie, to na pewno nie będzie tak, tak masowa i taka y, owocna, ogólnie rzecz biorąc, jak jak te dwie pierwsze. No i cała masa zdjęć jest do zagospodarowania. To, to, nie, to nie tak, tak łatwo. Tak, tak, tak. Umieścić, powiedzmy, jest dużo łatwiej niż opisać te zdjęcia i poumieszczać w odpowiednich artykułach. Niektóre artykuły trzeba dopiero napisać prawdopodobnie. No, na pewno. Mhm. Co do tego konkursu, wiki lubię podręczniki, ja mam taką wielką nadzieję, że to zostanie podchwycone nie tylko, bo w tej chwili formuła jest taka, że we współpracy z ministerstwem to, się, to jest robione. Mam nadzieję, że jakieś inne organizacje też będą chciały mieć swój podręcznik zrobiony na podobnej zasadzie. Wydawcy na przykład. Na przykład, albo jakaś szkoła prywatna, tak, która chciałaby mieć swoją wersję podręcznika właśnie. z określonymi tak, tak, materiałami. Tutaj znowu już Dobry odbijamy pomysł. od tematu, ale właśnie, jeżeli już tak, można powiedzieć na ten temat coś więcej, to w bok, to, to też... Yy, ja ostatnio zostałem dodany do... Yy, czy włączony w grono yy, członków Rady Koalicji Otwartej Edukacji, i jestem drugim przedstawicielem stowarzyszenia obok Polimerka, który obecnie jest przewodniczącym tej rady. No więc zostałem zapisany tam na, na listę mailową i, i tam takie właśnie nasze wewnętrzne kanały komunikacji. To wszystko i tak potem oczywiście trafia, tylko to jest takie kwestie, są takie kwestie robocze. No i, i tam właśnie zauważyłem, Albo tam, albo na otwartej liście, tego już nie, nie jestem w stanie powiedzieć, w każdym razie na którejś z liście koedu, że y, już są głosy, że w zasadzie to przecież ten podręcznik rządowy tak zwany, jak, jak go się nazywa, nie musi być rządowy, tylko właśnie mogą być też inne otwarte podręczniki i COED i y, też nasze stowarzyszenie y, popiera w ogóle pomysł otwartych podręczników. Niezależnie od tego, czy miało być ich pięć na rynku wydanych przez pięciu, czterech wydawców i ministerstwo, czy tylko jeden ministerialny, tam modyfikowany przez wydawców albo niemodyfikowany. Także oczywiście temat jest bardzo szeroki do wykorzystania. To mogą być szkoły, mogą być wydawnictwa, mogą być podmioty jakieś publiczne typu ministerstwo. No ale wiesz, jeśli chodzi o licencję, na przykład na ten e-podręcznik produkowany przez ministerstwo, czyli rządowy, to licencja dopiero niedawno się tak naprawdę zdecydowała, bo wcześniej nie było do końca wiadomo. Jak ja rozmawiałem dla podcastu o Książki na Ekranie z panem Krzysztofem Wojewodzicem, który jest dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, to on mówił, że prawdopodobnie będzie to Creative Commons uznanie autorstwa. Ale były głosy, żeby to było SA, żeby to były tam różne jeszcze inne zastrzeżenia, albo żeby w ogóle jakaś inna licencja była. Albo żeby w ogóle nie było licencji. No. Owszem, natomiast to już jest bardzo wysokoprawniczy temat. Ja się akurat w tym też trochę zajmuję. Niedługo będę pisał o tym artykuł, no nawet termin. Już niedługo mam go oddać do, dalej do wydania. Ale te wszystkie problemy to jest tak naprawdę kwestia drugorzędna. Grunt, że to miałoby być na wolnej licencji, bo faktycznie jest problem, czy przypadkiem to nie powinna być e, po prostu tak zwana domena publiczna, bo to jest przecież materiał urzędowy, bo e, to podpada pod hipotezę chyba wyroku Sądu Najwyższego, a nikt póki co nie wymyślił niczego lepszego w tym zakresie niż Sąd Najwyższy, który powiedział, że e, czy, chyba Sąd Najwyższy, tak że y, wszystko to, co z, zostało wydane przez urząd w związku z jego tam tymi y, sprawowaniem y, sprawowanie tej, tej, tej, tego właśnie tej normalnej działalności, to to jest materiał urzędowy no który tak, ale ja do... właśnie o tym mówiłem, że niedawno została już podpisana umowa z ministerstwem, że one będą, te podręczniki właśnie na licencji Creative Commons uznania autorstwa. Bez S.A., bez innych dodatków, po prostu uznanie autorstwa do momentu, kiedy zostaną opublikowane. Nie wiem, co to znaczy, bo to może różnie to znaczy. To brzmi bardzo niepokojąco. Nie, to jest dobra wiadomość, bo wszyscy są zadowoleni z tego, przynajmniej z tego, co widziałem w nowoczesnej Polsce, właśnie na, na liście mailowej Koalicji Otwartej Edukacji. A może faktycznie to był Naczelny sąd Administracyjny. W każdym razie to są bardzo bardzo już prawnicze kwestie mm -hmm. i należy się cieszyć, się cieszyć, że w ogóle temat otwartej, otwartej wolnej licencji i tak dalej zyskuje popularność poza wąskim gronem KoEDu i, i tam innych zaprzyjaźnionych środowisk, ale właśnie też trafia w w taką szeroką publiczność, ministerstwo i, i ogólnie całe społeczeństwo. Mm -hmm. No temat ciekawy, będziemy do niego wracać. Ja tylko wspomnę, że w kolejnych edycjach można również zgłaszać dźwięki. To jest bardzo ciekawe ale nie ma różnicy w punktacji niestety pomiędzy dźwiękami a, a ilustracjami. Wydaje mi się, że ilustracje o wiele łatwiej wyszukać niż dźwięki, no, ale to będziemy, dojdziemy do tego, jak będzie już w tym konkursie, będzie można te dźwięki zgłaszać. Ale w kolejnych edycjach masz na myśli w tym, co już jest wpisane, tak, czy tak. co dopiero mhm. będzie tworzone? W tym, co już jest wpisane, tylko na kolejne terminy. Tam przeszukiwałem te tabele i znalazłem jakieś dźwięki ilustrujące różne różne rzeczy, na przykład zamknięcie strony, no takie proste dźwięki i też bardziej skomplikowane. To się bardzo chwali. No ciekawe, ciekawe jak to się rozwinie i ile będzie tych plików. No tak może Pawła podpytamy już na konferencji, żeby się dowiedzieć coś zakulisowego na temat tych tego konkursu, bo on już coś może będzie wiedział, prawda? Jak myślisz Szymon? Ale to znaczy co będzie wiedział? No bo konkurs ten, ta pierwsza część kończy się 6 maja, ale myślę, to, to niewątpliwie on to musi wszystko na bieżąco ogarniać. No więc. właśnie, no to, to wszystko widać, w sensie te wysyłane zdjęcia są w kategorii na Commons, tak? te hmm. znajdywane są zebrane na stronie dyskusyjnej, więc to jakby wszystko jest a, publicznie widoczne. Hmm, no to nie wiedziałem, bo tutaj na tej stronie nie, nie było żadnego linku do tego. Bo chyba. to chyba widać dopiero jak się prześle. W sensie ten y, znaleźć można tak czy siak, ale y, nie ma bezpośrednio linku wśród zakładek, mm -hmm, mm -hmm. więc a, no najłatwiej do tego trafić, no jak się, się coś wysyła. W takim razie, bo tam kategoria pewnie jest określona, czy szablon? Y, na commons jest kategoria i szablon, a u nas jest jeszcze strona, na której się podlinkowuje. Mm -hmm. No, Pawła na pewno podpytamy y, swoją drogą. Y, kolejna akcja Wiki lubi Wilde, y, to poznańska akcja. Która? Tak, a konkretnie małżeństwa Wikipedystów, znanych, e, czyli Magali i Awersowego, wpali na pomysł, żeby wykorzystać e, ten potencjał dzielnicy, e, na której, czy osiedla, e, na, nie wiem, przepraszam, zawsze mam... E, dzielnicy Wilda, okej, okay, nie będzie dzielnicy. Zawsze jestem wrażliwy na punkcie dzielnica czy osiedle. To jest dzielnica. No, ale nie ma razie... dzielnic y, y, takich administracyjnych w Poznaniu, zdaje się. Tylko Warszawa ma, zdaje się, dzielnice administracyjne. To jest... E, taka... Nie, no nie, nieprawda. No, to, chyba to, jest, tak. to jest inna sprawa. W każdym razie, dobra, to jest dzielnica i... Y, y, y, Czyli, czyli właśnie wpadli na pomysł, że skoro na tej dzielnicy jest dużo budynków y, encyklopedycznych i mm -hmm. e, coś w tym stylu jak saska kępa w y, Warszawie, e, różnica jest taka, że to ma wyjść. No właśnie, życzymy powodzenia, bo na saskiej kempie jakoś to zamarło na razie chyba. Chyba niestety nie rozwija się ta akcja. Coś Adam na ten temat wspominał, dlaczego, ale już nie pamiętam. Jeżeli mówi, że to jest istotne, czy dzielnica, czy osiedle, to nasza wiki twierdzi, że to jest część miasta i osiedle administracyjne, więc... Osiedla administracyjne, no tak, ale chodzi mi o to. I to że coś znaczy, bo jest Warszawie podlinkowane dzielnica jest obszarem administracyjnym, czyli ma władze swoje na przykład. Natomiast w żadnym miejscu. W innych innym miastach mieście... też, tylko że to jest kwestia ustroju Warszawy innych miast, no, no ale właśnie. tutaj już proponuję. Nie, nie wchodzić no w to nie, na... nie ma sensu, nie. oczywiście. W każdym razie Wilda. Wilda, pewnie wszyscy Poznaniacy wiedzą o co chodzi, bo ja na przykład nie za bardzo. No w każdym razie kibicujemy, gorąco zapraszamy do przyglądania się i wzięcia udziału i kopiowania tego na własny teren, bo to jest bardzo fajny pomysł. Po prostu jest gotowy, gotowy skrypt, jak zrobić taką, taką akcję w swoim terenie. Gdzieś we Wrocławiu teraz, w Poznaniu już jest, w, w Szczecinie, w Warszawie też można zrobić. Czemu nie? Jeśli ktoś właśnie się interesuje, okolicami najbliższymi chcę jakoś lokalnie zadziałać. To jest bardzo dobry pomysł i bardzo ciekawe działanie lokalne. Kolejna akcja, którą mamy tutaj zapisaną, to jest szwedzki konkurs z nagrodami dla wikipedystów. No i tutaj właśnie taka różnica jest w porównaniu z tym konkursem w wiki lubię podręczniki. Tak się zastanawiałem, że co to, jak to się stało, że szwedzka Wikipedia czy Wikimedia szwedzka chce jak gdyby sfinansować, czy jakiś konkurs organizuje na, na wzbogacanie haseł, bo, bo na tym polega ten konkurs. Okazuje się, że nagrody to są takie symboliczne raczej, znaczy jakieś gadżety. Czy dobrze widzę, że to jest to, co Wikimedia. jest tu na zdjęciu? Przypinki, tak? Naklejki? To jest jedna z, tak, jedna jedna. z nagród. Mhm. To są właśnie przypinki, naklejki. No i tutaj jest plecak jakiś e, e, Messenger Bag. To nie wiem, co to jest. Pewnie jak, jakiś plecak, czy coś takiego. No tak. O, bardzo ładny. To bym chciał taki właśnie mieć ładna rzecz. No to Drogie to, jest to strasznie. To jest, tak, 150 to akurat... dolarów kosztuje normalnie. Mhm. Ale ładny jest i, i plecaczek też jest, z tego co pamiętam, taki ładny. No i no takie nagrody są, także bardziej to jest chyba tak, żeby, żeby coś spróbować ruszyć, a, a temat dotyczy konkretnie mm, bodajże jakiegoś miasta, tak? Czy ty się przyglądałeś temu, Szymon? Tak, tak, to jest miasto w północnej Szwecji. No i jest pomysł na to, żeby napisać dużo. Znaczy skupić się właśnie podczas tego konkursu na edycji kilku haseł, które są związane z tym miastem. To też ciekawy pomysł na, na lokalne jakieś działanie, stowarzyszenia z kolei Wikimedia. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to rosyjska alternatywa dla Wikipedii. Stało nam 10 minut, więc chyba coś ugryziemy z tej wolnej kultury. Ja miałem nadzieję, że no, będziemy mówić dokładnie odwrotnie, to, to znaczy wolna kultura całość, a 10 minut na Wikipedię, bo w wolnej tydzień. kulturze są najciekawsze rzeczy. Może za tydzień tak zrobimy, bo będziemy na, na konferencji i pewnie może całą audycję poświęcimy konferencji i sprawom Wikipedii, a, a wolną kulturę zrobimy w nowinach. Co wy na to? Myślę, że możemy tak zrobić. Bo ty szymon też będziesz, to będziemy na miejscu, będzie nam. No oczywiście. No to, to i wtedy nie będziemy mieli ograniczenia czasowego, takiego jak tutaj, do 45 minut. Może uda się kogoś zaprosić do mikrofonu, porozmawiać. Tylko nie wiem kiedy, podczas, podczas walnego <gry> prawdopodobnie. Nie, no ja myślę, że akurat podczas takich różnych wystąpień, jak to ja to mówię, kontentowych, czyli przychodzi osoba i mówi, co im się udało zrobić i tutaj coś nagrali, wgrali i tak dalej, to wielu, wiele osób akurat nie jest tym zainteresowanych, bo to jest takie tak, tak, tak, bardzo fajnie, ale my tutaj mamy na przykład problem ze strategią stowarzyszenia za 5 lat, więc to jest kompletnie inne, kompletnie różne takie no, myślenie, inne planety i tak dalej. I jeżeli tam ktoś będzie mówił na przykład o, o Boston, na przykład będzie mówił o e, współpracy z Kancelarią Senatu, to to jest jeszcze ciekawe, no bo tam to wchodzą właśnie te prawa, e, kwestie publiczno-prawne i tak dalej. To okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Ale jakieś tam wolne kultury, no to niech, e, wolne lektury, przepraszam, e, będą mówiły sobie z nowoczesnej Polski, to, to będą sobie mówiły, a my możemy sobie rozmawiać o czymś, co już jest bardziej takie no, co nas dotyczy. No i, ale był też taki pomysł, żeby nie wiem, spotkać się wcześniej o cały dzień i, i jeden dzień dla tych zainteresowanych, poświęcić właśnie na dyskusję na, na, nad przyszłością stowarzyszenia jej działania. No, może to się uda w czasie dyskusji troszeczkę? Nie, nie uda czas się. Walnego. Nie uda się, bo co, bo no, wszyscy zmęczeni? Czy, czy co? Nie, za, za, za mało czasu po prostu. No no to może warto takie spotkanie jak GDJ zorganizować kolejne i, i wtedy się nad tym zastanowić. Myślę, tak, że bardzo dobra, warto. nie chcę przedłużać, ale chodziło mi o to, mi i kilku też innym osobom, które są za takim pomysłem, żeby to jednak miało związek z wyborami zarządu, bo mnie się przynajmniej wydaje, że od tego, co chcemy osiągnąć jako stowarzyszenie, zależy to, jakie osoby będą w zarządzie. A też oczywiście musimy śliczyć z tym, że niezbyt wielu jest chętnych do zarządu Więc tak czy inaczej będą ci, którzy są chętni, mają czas i tak dalej To jest niewielka grupa i teraz tasowania w tej niewielkiej grupie już nie dają takiego pola do popisu No ale mimo wszystko fajnie by było według mnie porozmawiać o tym, co chcemy osiągnąć jako stowarzyszenie A dopiero potem głosować na konkretne osoby No, ale no, może no wróćmy do tej Wikipedii i tego, tej alternatywy no właśnie, rosyjska alternatywa to taki pomysł, który pewnie powraca nie tylko w Rosji, żeby oddzielić się od Ameryki, a szczególnie w, pewnie w tej sytuacji, kiedy... No tam są... Tam jest, tam jest dziwnie, no, można powiedzieć ogólnie. Dziwnie dlatego, że propaganda robi swoje i, i oni po prostu nie wiedzą tak naprawdę tego, co my, a my nie wiemy tego, co oni. I te różnice pojawiają się nie tylko w, w postrzeganiu zewnętrznym świata, ale również w postrzeganiu pewnych dosyć istotnych spraw. I to, i to, co, to co tutaj, na co tutaj zwrócono uwagę, to to, że właścicielem Wikipedii jest Fundacja Wikimedia. To już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Ja też dociekałem, kto to jest właścicielem tej Wikipedii. Wszyscy mi mówili, nie, no to cała społeczność. Ale tak naprawdę rzeczywiście właścicielem jest y, fundacja Wikimedia. I, i ona No Ale gdyby, pytanie, co to znaczy właściciel Wikipedii. No, Właśnie w tym się zawiera cała manipulacja. No nie zupełnie. Jednak widzisz na przykład z, takie, takie działanie jak. Mm, to co działo się z logo. Um, z LOGO. Y, z, y, społeczności, tak? Nawet nie wiem, dokładnie nie pamiętam, jakaś historia była, która no, zniewoliła to logo. No logo jest w tej chwili tak, zastrzeżone. Ale trzeba, trzeba, trzeba właśnie zwracać na to uwagę. Jest no. y, podmiot, który jest właścicielem praw rzeczowych, własności, do nośników, na których jest zapisana Wikipedia, czyli jest nośnik, jest pendrive, jest, y, jest y, wielki serwer, to są rzeczy, rzeczy materialne, Właś, właściciel, w sensie dosłownym właściciel, to właścicielem tych serwerów jest fundacja. Mhm. Właścicielem tego, co tam jest zapisane, y, to nie jest jedna osoba, tylko jest mnóstwo osób, dlatego że co ja tam daję na wolnej licencji, no, to się. ja jestem tym podmiotem, któremu to przysługuje. No, ale to Dalej, po, podmiotem, któremu mhm. przysługują prawa z, y, przemysłowe do znaków towarowych, zarejestrowanych właśnie jako tamte należące do... Znaczy właśnie zarejestrowanych, to, to, to rejestruje je Fundacja Wikimedia. I Fundacja Wikimedia jest tym właśnie podmiotem uprawnionym do decydowania o znaku towarowym, jakim jest logo, jakim jest wyraz Wikipedia i w ogóle. To owszem, tylko trzeba oddzielić logo od kontentu. I teraz oni to scalają i mówią, właścicielem całej Wikipedii są nasi odwieczni wrogowie Ameryka, ich sługusy, Polacy, bo przecież wiadomo, że tamta, teraz się odwołuje do tego, o czym rozmawialiśmy chyba, jak było Euro 2012, ich sługusy, Polacy, którzy przecież wiadomo, że, że te im tamte wszystkie na, na woli piękne budynki, to im CIA wybudowała, no bo to wszystko przeciwko Rosji. No i tak, takie to jest właśnie mniej więcej rozumowanie. Ja oczywiście teraz mówię, ale to jest mniej więcej ten klimat, bo, bo Wikipedia jest amerykańska, więc przeciwko nam. Bo ten, kto nie jest z nami, a szczególnie ten, kto jest z Ameryką, jest przeciwko nam. No, ja nie wiem, czy to aż tak jest, ale wyobraźmy sobie inną sytuację, No, to, bo tak rozmawiamy teoretycznie, kto tam, gdzie tam, jakie prawa ma, ja wiem, że można sobie całą Wikipedię skopiować i zapisać na własnym serwerze, nie ma sprawy, prawda? Tylko kto tak faktycznie może to zrobić? Wyobraźmy sobie, że fundacja, nie wiem, komornik przychodzi do fundacji i zabiera wszystkie te serwery i zamyka. I ile z tego by się udało uratować w tym momencie? Wszystko. No w jaki sposób? Masz jakąś kopię? Bo ja nie mam. Oczywiście, znaczy ja nie, ale na no, przykład a kto ma? jest Masti, jest, zaraz, nie wiem czy Karol, ale na pewno Hiszpanie regularnie biorą backupy. A no właśnie, e, no to o to chodzi, nie? Mhm. To, to wiesz, jakby spytać takich kilku osób, kto ma, no to kilku na pewno nerdów się znajdzie wśród samego niewielkiego polskiego podwórka, a jeszcze jest cały tłum ludzi spoza Polski. Więc Aha. jak najbardziej. Ach, no to, to już troszkę mnie uspokoiłeś w takim razie, bo, bo to takie poczucie bezpieczeństwa jednak nie jest fajne. To jednak trzeba mieć świadomość, że to może tam gdzieś coś się stać takiego, że, że po prostu... Tak, to, to może właśnie teraz y, słuchaczom, jeżeli którykolwiek słuchacz się zastanawiał, a jakby tak zamknęli Wikipedię. No nie właśnie. będzie Wikipedii. No właśnie uspokajam, nawet jeżeli by zamknęli te serwery, to zaraz Wikipedia by odżyła na innym serwerze, być może z tą samą nazwą i na pewno z tą samą zawartością. No A ale... jak ktoś się boi, to też sobie może ściągnąć. No może sobie całą Oczywiście. pobrać. No ale dobrze, ale pojawiają się też takie problemy, jak ostatnio mieliśmy z banerami Stowarzyszenia Wikimedia Polska na Wikipedii właśnie. No niby, niby pl.wikipedia.org wiki, no, to nie jest nasza domena, tylko to jest domena fundacji i oni tam mogą zrobić co chcą i w, w sumie za to odpowiadają, co tam jest. Ale te prawa, jak gdyby, do umieszczania tych banerów troszkę nam ograniczyli ostatnio, bo poprzednio, o ile pamiętam, to my decydowaliśmy, jakie będą banery, kiedy one będą i gdzie będą wyświetlane. Natomiast teraz Fundacja, jak gdyby, zaciśniła kontrolę nad tym, jak to, jest, jak to funkcjonuje i właściwie oni to o tym decydują w tej chwili, kiedy będą te banery i w jaki sposób będą wyświetlane i jakie będą. Nie jestem pewien, na pewno to jest kwestia rozmów członków zarządu, stowarzyszenia z pracownikami fundacji. No właśnie, śledziłem te dyskusje na ten temat na zarządzie i, i właśnie były problemy w tym roku. To tak, pojawiły znaczy się problemy Bardzo, bardzo późno nie wiem, się jak pojawiły. Uh -huh. Pojawiły się bardzo późno te banery, i tak, to długo jest. trwał proces uzgadniania, co, co, to, co to ma być, jakiś brak kontaktu był po prostu z, z fundacją. No, owszym, owszym. Znaczy tak, no oczywiście trzeba zacząć od tego, że nie wszyscy pracownicy fundacji wiedzą, gdzie leży Europa na mapie, a gdzie jest Polska, po jakiemu się mówi w Polsce i dlaczego my potrzebujemy, bo jest coś takiego jak u nas, jak właśnie, jak OPP, to zanim takie wstępne rzeczy zostaną uzgodnione, że my istniejemy i że jedyną Wikipedią nie jest Wikipedia anglojęzyczna, to, to troszeczkę zajmuje czasu. Oczywiście też w tym momencie przerysowuje, ale no rozmowy są takie ciekawe z tymi Amerykanami. Wiem cokolwiek na ten temat, bo sam rozmawiałem. Może. Nie na ten temat, ale, ale rozmawiałem. No i jednak nie ukryliśmy żadnego tematu z wolnej kultury. Zapraszamy za tydzień. Obiecujemy, że odwrócimy proporcje. Właśnie bije zegar tej Marka, bo właśnie się skończyło na 45 minut i tak pewnie z minutę więcej będzie tej audycji. Byli z wami Szymon Grabarczuk w Lublinie. Do widzenia. Marek ze mną tutaj w Mito. Do w usłyszenia. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.